10 minut. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa. Moim gościem jest Marta Paciorkowska z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Witaj Marto. Witam. Spotykamy się z bardzo przyjemnego powodu. Weekend wegetarianizmu. Kiedy on się odbędzie? Co to za akcja? Gdybyś mogła kilka słów o niej powiedzieć. Jak co roku, 1 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu? W tym roku wyjątkowo dzień zamieniliśmy w weekend. Weekend zaczyna się już w piątek. Będziemy promować wegetarianizm kolorowym, fajnym happeningiem pod Złotymi Tarasami. Startujemy o 14. Poza tym w sobotę, 2 października, już o 12 zapraszamy do klubu Trafik na ulicy Brackiej, gdzie będziecie mogli posłuchać o tym, jak wegetarianizm wpływa na różne dziedziny naszego życia. I na różne miejsca na świecie, niekoniecznie te blisko nas. Dowiecie się o tym, jaki związek ma wegetarianizm z ludami Syberii czy z misiami polarnymi. Będziecie mogli posłuchać o związkach diety wegetariańskiej i ochrony środowiska oraz posłuchać znanych warszawskich aktywistów, niekoniecznie z wegetariańskich środowisk, o tym, czy wegetarianizm pomaga, czy przeszkadza w ich działaniach. A wieczorem w klubo kawiarni Amsterdam na Jana Pawła Będziecie mogli już na własnych kubkach smakowych przekonać się, jak smaczny jest wegetarianizm Każdy będzie mógł przyjść, poznać jakiegoś wegetarianina czy wegetariankę Porozmawiać o tym, czy łatwo jest na takiej diecie No i oczywiście będzie można tam spróbować smacznych wegetariańskich potraw To wszystko oczywiście w Warszawie A co z tymi, którzy w całej Polsce chcieliby przyłączyć się do święta wegetarianizmu? W tym roku odbywają się różnego rodzaju akcje w kilkudziesięciu miastach w Polsce Szczegółów możecie szukać na stronie viva.org.pl. Viva od wielu lat organizuje ten Dzień Wegetarianizmu. On obchodzony jest na całym świecie. Pierwszy krok do tego, żeby zostać wegetarianinem, jaki musi być? Na mhm. początek trzeba chcieć, a od chęci do czynów już naprawdę droga jest krótka. W tym momencie przejście na wegetarianizm jest tak łatwe, jak nigdy nie było. Jest mnóstwo stron internetowych, również nasza jest wypełniona informacjami na ten temat. Można poczytać o tym, że wegetarianizm wcale nie wpływa źle na zdrowie, wręcz przeciwnie. Poszukać przepisów wegetariańskich, a obecnie w każdym supermarkecie czy nawet osiedlowym sklepie znajdziemy różne produkty przeznaczone dla wegetarian, nie tylko sojowe. Więc tak naprawdę dostępność produktów jest ogromna, jest dużo informacji i wystarczy po prostu chcieć. Przez ostatnie lata w naszym kraju dużo się pozmieniało. Ja pamiętam, kiedy przechodziłem na wegetarianizm, to było 9-10 lat temu. Wszyscy patrzyli na mnie trochę dziwnie. Ja pochodzę z małej miejscowości, więc te spojrzenia były jeszcze bardziej potęgowane, no bo jak można nie jeść mięsa? Ja pamiętam, kiedy robiłem duży festiwal muzyki reggae pod hasłem Nie zabijaj wegetariańska impreza. To z wsi, w której robiliśmy ten festiwal, ostro protestował i namawiał mieszkańców do tego, żeby protestować przeciwko tym, którzy soj i kotlety będą robić bo to przecież jacyś przestępcy z HIV AIDS tutaj przyjadą. Tego typu postrzeganie wegetarian jest nadal? Ty to obserwujesz? Wydaje mi się, że nie. Nawet na tym festiwalu, o którym wspomniałeś, ponieważ na nim byłam, w najbliższym osiedlowym sklepie było mleko sojowe, kotlety sojowe i różne tego typu rzeczy, więc tak naprawdę nawet w małych miejscowościach już bardzo szybko dużo się zmienia. Ja pamiętam, sama miałam na początku problemy, moi znajomi również, ale teraz jeśli istnieją ogólnopolskie sieci wegetariańskich restauracji, istnieje coraz więcej miejsc w Warszawie, około Pięciu stricte wegetariańskich miejsc, o których wiemy, na pewno jest ich więcej, to tak naprawdę bycie na diecie wegetariańskiej jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Czy ile lat mięsa? Jestem wegetarianką od 8 lat, a weganką od 7. Przechodziłaś na wegetarianizm dawno temu? Też obserwowałaś takie problemy jak ja? Tak, jeszcze moje trudności potęgował fakt, że przeszłam na wegetarianizm, będąc na wakacjach w miejscowości nadmorskiej, więc jedyne, co było do jedzenia ryby. wszędzie, to były ryby, a wegetarianie ryb nie jedzą. Więc wtedy pamiętam, że żywiłam się frytkami z majonezem, ale od tamtej pory dużo się zmieniło i teraz nie mam problemu żadnego z pójściem na miasto, nie tylko w Warszawie, w mniejszych miejscowościach również, skupieniem sobie czegokolwiek na obiad, bo nie zapominajmy, że wegetarianizm to of podstawą wegetarianizmu nie są przetworzone produkty sojowe, tylko warzywa i owoce. Często słyszę, że dieta wegetariańska jest droga, co jest bzdurą moim zdaniem, dlatego, że kupując warzywa, owoce i robiąc z tego niesamowite potrawy, bo naprawdę można niesamowite potrawy zrobić, na przykład z bakłażana, usmażyć go i on jest dużo smaczniejszy i dużo pozytywnych składników zawiera, i dużo więcej zawiera pozytywnych składników niż na przykład mięso. Nie jest droga ta dieta wegetariańska, prawda? Można tanio żywić się i taniej niż na diecie Mięsnej. Oczywiście, że nie jest droga, i co jest ciekawe, tak naprawdę im droższa dieta wegetariańska, tym mniej zdrowa, ponieważ tym więcej produktów przetworzonych, wysoko przetworzonych się w niej znajduje. A jeśli podstawą naszej diety będą warzywa, owoce zboża, które, jak wiadomo, są tanie i będziemy je spożywać w takiej mniej przetworzonej formie, oddawać się fantazjom kulinarnym, to wtedy ta dieta będzie nie tylko właśnie tańsza, i nawet studenci będą mogli sobie na nią pozwolić, ale będzie również o wiele smaczniejsza i zdrowsza. Za każdym razem, jak się spotykamy i rozmawiamy o wegetarianizmie, py... Pamiętam cię ulubioną potrawę. Co dziś zaproponowałabyś naszym słuchaczom? Dziś właśnie mam straszną ochotę na tego bakłażana Nie, <tuszonego>, tak. mm -hmm. duszonego na oliwie z czosnkiem, z przyprawami. Do tego może jeszcze bym dorzuciła pomidora, makaron razowy i jeszcze bym musiała nad tym popracować mm -hmm. trochę. I to na obiad. Tak, to na obiad. To smacznego w takim razie. <tuszę> Dziękuję. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 1 października na całym świecie. W Warszawie tym razem to weekend wegetarianizmu. Więcej informacji na stronie www.viva.org.pl I tam państwo odsyłamy. W 10 minut.